Jeden pas ruchu. Minęła 22. Michał strzałkowski i Magdalena Skajewska. Dobry wieczór. Zapraszamy na podsumowanie dnia w programie pierwszym Polskiego Radia. Polska i świat. Ostatnie godziny kampanii wyborczej na Węgrzech. Czy nad balatonem dojdzie do politycznego trzęsienia ziemi? Nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego stawili się dziś w pracy, ale prezes Trybunału uniemożliwił im podjęcie obowiązków. Załoga księżycowej misji Artemis II wraca na Ziemię. Przed nimi jednak najbardziej niebezpieczna część podróży. I te tematy już za chwilę, a na początek skrót najważniejszych wydarzeń przedstawi Piotr Paszkowski. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, domagają się umożliwienia im wykonywania obowiązków. Czwórka sędziów weszła dziś do Trybunału i złożyła tam podpisane akty ślubowania. Jednak przewodniczący Trybunału, Bogdan Święczkowski, nie dopuścił ich do orzekania. Zgodził się na to jedynie w przypadku dwojga sędziów, od których ślubowanie odebrał wcześniej prezydent. Spada maksymalna cena benzyny. Minister energii zdecydował, że od jutra do poniedziałku za litr 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 ,14 zł 14 groszy, czyli 3 grosze mniej niż dziś. Rośnie natomiast cena oleju napędowego. Litr będzie kosztować 7,68 to 2 grosze więcej niż dziś. Fragment rakiety. Znaleziono w Jarosławcu na Lubelszczyźnie. Teren został zabezpieczony, mówi rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej, podpułkownik Dariusz Roskosz. Niewielki fragment rakiety najprawdopodobniej użytej przez lotnictwo do zwalczania rosyjskich dronów. Rakieta została wystrzelona prawdopodobnie we wrześniu ubiegłego roku. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance spodziewa się, że amerykańsko-irańskie rokowania będą pozytywne. Rano w Islamabadzie mają rozpocząć się rozmowy pokojowe zmierzające do utrwalenia obowiązującego rozejmu między Iranem a Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Prawie tysiąc odwołanych lotów, także między Polską a Niemcami, to efekt dzisiejszego strajku personelu pokładowego Lufthansa. Strajk zakłócił plany około 100 tysięcy podróżnych, głównie na lotniskach we Frankfurcie nad Menem i Monachium. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda.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 Polskie Radio. I na początek magazynu Polska i Świat Budapeszt i kolejny już przedostatni dzień niezwykle ciekawej nie tylko dla Węgrów kampanii wyborczej. Przenieśmy się więc w okolice Placu Bohaterów, gdzie jest nasz korespondent Piotr Piętka. Witaj, Piotrze. Witam, dobry wieczór. Uczestniczysz w wydarzeniu z jednej strony kulturalnym, a z drugiej politycznym. Powiedz, czym jest wielki koncert demontażu systemu. Tak jak powiedziałaś, jestem w pobliżu tego symbolicznego placu, bo tam masa ludzi i muzyka pewnie aż nie pozwoliłaby mi spokojnie opowiedzieć Państwu, co tutaj się dzieje. I impreza zgromadziła ponad 100 tysięcy ludzi i ponad 50 wykonawców. Każdy z nich zagrał i jeszcze zagra, bo mniej więcej koncert potrwa do 23, tylko jedną piosenkę, która pomoże ludziom nabrać odwagi, zmienić by zmienić system, e, który partia Fidesz i Viktor Orban stworzyli przez 16 lat swoich rządów. To swego rodzaju chichot historii i pewna analogia, bo, bo niemal dokładnie 36 lat temu, tutaj w Budapeszcie, przed pierwszymi wyborami wolnymi w 1990 roku, Fidesz zorganizował w jednej z hal taki koncert, który nazwał koncertem zmiany systemu, czyli w nazwie bardzo podobną imprezę. Dzisiaj na tym samym placu, gdzie Viktor Orban krzyczał Rusty do domu w jego kierunku, ten sam tekst, krzyczały tłumy przede wszystkim młodych ludzi, posłuchajmy po co przyszli zwykli ludzie i dlaczego Robert Puzir w ogóle ten koncert zorganizował. Co chwilę na jaw wychodzą jakieś skandale, co chwilę z szafy wylatują jakieś trupy. To mi strasznie przeszkadza. Tutaj każda piosenka, każde przemówienie przeciwko systemowi Orbana wskazuje jeden kierunek. Ze wschodu na zachód, od nieliberalnego feudalizmu do burżuazyjnej demokracji w stylu zachodnim. A ja tylko dodam, że na, nie tak dawno na tym placu y, widzieliśmy podobne tłumy. Pod koniec marca na święcie rewolucji węgierskiej 1848 roku y, swoją imprezę miała tutaj partia TISA. Dzisiaj to miała być impreza polityczna skierowana jakby przeciwko złu, jakie jest zdaniem wielu Węgrów. Ten rząd wyrządził, ale wielokrotnie słyszeliśmy ludzi skandujących nazwę partii Pitara Młodziora.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 słyszę, że trochę pospieszyliśmy się z wypowiedzią premiera Wiktora Orbana. On mówił, tak jak słyszeliście państwo, takie groźne słowa, bo, bo ta kampania pełna jest takich różnych niby ostrych, niby niezbyt przyjemnych momentów, ale być może pada pytanie, czy to była brudna kampania. No, no nie do końca można tak powiedzieć. Gdzieś chyba zabrakło amunicji, szczególnie partii, partii rządzącej. Więc myślę, że myślę, że nie można powiedzieć bardzo mocno, że to była kampania brudna. Padały takie próby, czyli na przykład te taśmy, których tak naprawdę chyba nie było, gdzie miał Peter Moder zażywać z narkotyki. Była sprawa tego konwoju ukraińskiego, który miał prać brudne pieniądze. Okazuje się, że śledztwo trwa i właściwie nie ma żadnych żadnych ustaleń. Więc tak jak mówiłem na początku, to są, to są rzeczy, które na początku tej kampanii, to są rzeczy, które pewnie będą próbowały wpłynąć na ten los tych wyborów, ale chyba tak naprawdę nie wpływają. Mam takie wrażenie, że tego typu właśnie oskarżenia, tak jak słyszeliśmy to, co powiedział przed chwilą, słyszeliśmy Wiktora Orbana, na nikim nie robią wrażenia na Węgrzech, poza jakby twardym takim elektoratem Fidesu. Oczywiście opieram się na dotychczasowych, niezależnych sondażach, bo po drugiej stronie, czyli w partii TISA chyba już jest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 I pomimo tej pewności, którą słyszeliśmy Piotra Młodziora, y, jutro koniec kampanii, walka do końca i potem godziny do rozpoczęcia tych... Prawdopodobnie historycznych wyborów. Piotr Piętka prosto z Budapesztu, także w Budapeszcie będzie, żeby e, dla Państwa e, komentować wybory, które już w najbliższą niedzielę. Piotrze, bardzo Ci dziękuję, a teraz e, łączymy się z profesorem Robertem Rajczykiem z Instytutu Europy Środkowej, który także w ostatnich dniach był na Węgrzech i obserwował kampanię wyborczą. Dobry wieczór, Panie Profesorze. Dobry wieczór. Skandale, trupy w szafie, tak? Słyszeliśmy od jednego z uczestników tego koncertu, wielkiego koncertu demontażu systemu, koncertu obecnej opozycji. Co dla Węgrów, według Pana, będzie miało największe znaczenie, jak pójdą zagłosować? Oczywiście ci, którzy pójdą zagłosować w niedzielę. Czy właśnie ta kwestia już zmęczenia fidesem? czy może kwestie gospodarcze? Co będzie na pierwszym miejscu? Wszystko zależy oczywiście od tego, jakie sympatie polityczne będą sobą reprezentować owi wyborcy. Rzecz jasna wyborcy Fideszu będą popierać tą narrację, którą sufluje Viktor Orban o rzekomym zagrożeniu zewnętrznym, o zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego, społecznego, socjalnego. Z kolei sympatycy partii TISA to zwolennicy radykalnej zmiany systemu. Natomiast istotą tego wszystkiego poza oczywiście mobilizacją obu tych grup wyborczych będzie także przekonanie tych niezdecydowanych. I wobec tych niezdecydowanych też dwa elementy mogą odgrywać rolę, żeby ich przekonać do tego, żeby pójść i w niedzielę zagłosować. Pierwszy to oczywiście będzie jakość codziennego życia, czyli zapaść w edukacji, zapaść w ochronie zdrowia, problemy z infrastrukturą kolejową, drogową, to też i wysokie ceny i koszty życia. Z drugiej strony ujawnione w ostatnich dniach przez kolektyw dziennikarzy śledczych, międzynarodowy kolektyw dziennikarzy śledczych, ale także i przez Washington Post. Transkrypcję rozmów najpierw Petera Siarto, czyli ministra spraw zagranicznych i handlu z ministrem Ławrowem, rosyjski, szefem rosyjskiej dyplomacji w czasie. Wczoraj pojawiła się też y, transkrypcja rozmowy z Viktora Orbana, z Władymirem Putinem i to być może wpłynie na tych niezdecydowanych razem oczywiście z tymi problemami y, dnia codziennego. Bo tych niezdecydowanych jest całkiem dużo. Mówi się o około 20% węgierskich wyborców. Kto według Pana, która strona według Pana była bardziej sprawna w swoim przekazie, w przekonywaniu właśnie tych niezdecydowanych w tych ostatnich dniach? To oczywiście wszystko zależy od tego, do jakiej grupy się odnosimy. Mówiąc tak oględnie to z badań, które jeszcze tydzień temu albo dwa tygodnie temu wykonywano na właśnie tych niezdecydowanych do głosowania, to dla nich najważniejszym problemem były właśnie te elementy związane z pogarszającą się czy ze złą jakością życia, życia codziennego. Natomiast oczywiście no, różne rzeczy mogą się zdarzyć ze względu na przykład na na system wyborczy, który jest dosyć skomplikowany i nie do końca oddaje preferencje i wolę głosujących. Powiedział pan o tym, że y, zwolennicy tis -y chcą radykalnej zmiany systemu. Na ile TISA rzeczywiście taką zmianę może wprowadzić, zakładając, że oczywiście wygra wybory? Biorąc też pod uwagę, że sam Peter Madziar no, wywodzi się przecież z Fidesu, od niego y, odszedł. Natomiast no, też jest to polityk prawicowy. Na ile on będzie oznaczał rzeczywiście takie zerwanie z dotychczasową polityką Wiktora Orbana? Wszystko zależy od tego, jak wysokie i o ile oczywiście będzie to zwycięstwo Tisy w niedzielnych wyborach, bo tak jak mówiłem, ordynacja wyborcza jest dosyć skomplikowana i może się okazać, że nawet uzyskanie większej liczby procentowo, i większego procentowego poparcia ze strony Tisy wcale nie musi oznaczać to, że Tisa sformułuje rząd, bo na przykład Fidesz+, plus, ewentualnie skrajna prawica, która według Prawie wszystkich sondaży prawdopodobnie też wejdzie do parlamentu. Mogą razem mieć więcej głosów niż TISA i się okaże, że TISA będzie w opozycji. Naprawdę są absolutnie możliwe różne scenariusze. Wszystko zależy od tego, czy wygra TISA i jak wysoko będzie ta wygrana. A jeżeli wygra Wiktor Orban, czy obawia się pan jakichś niepokojów społecznych, protestów czy też bezpośrednich zarzutów o to, że te wybory były nieuczciwe? No, te zarzuty już się pojawiają mniej więcej w komunikacji, co ciekawe zarówno jednej, jak i drugiej strony. Nie możemy wykluczyć jakichś protestów społecznych. Wszystko zależy od tego, czy i e, czy w ogóle będą jakiekolwiek e, fałszerstwa wyborcze i czy to da się jakoś udowodnić e, i będzie to tak e, intensywne tak rażące że faktycznie sprawi iż e, ludzie wyjdą na ulicę natomiast i, w, jeśli chodzi o ewentualną przyszłość Tisy no to prawdopodobnie też y, możemy doświadczyć na przykład jeszcze większej konsolidacji tego, ne, tego środowiska. No, to jest naprawdę jedna wielka niewiadoma. Wszystko rozstrzygnie się prawdopodobnie gdzieś godzinę po zamknięciu lokali wyborczych według zapowiedzi Narodowego Biura Wyborczego. No już od godziny 20 będą jakieś szczątkowe dane ne, na temat wyników wyborów, więc myślę, że w hmm, poniedziałek rano już na pewno będziemy wiedzieć, jak wygląda sytuacja, ale do tego momentu niczego nie możemy być pewni. To jeszcze zapytam o kwestie zagraniczne, ponieważ tych zarzutów o ingerencje ze strony czy to Stanów Zjednoczonych, czy Rosji, ale także i Brukseli jest po obu stronach bardzo dużo. Z drugiej strony ta polityka wewnętrzna wydaje się, że jednak przeważa w tej kampanii. Z czego dowiedzieliśmy się o polityce zagranicznej, o wizji polityki zagranicznej ze strony tis -y? no i też Anity Orban, która jak rozumiem ma być szefem dyplomacji w razie wygranej tis -y według zapowiedzi przedstawicieli TIS-y i, i desygnowanej przez Pitera Modiora na ewentualnego szefa węgierskiej dyplomacji, nowego szefa Anita Orban, na to należy się spodziewać zbliżenia z Unią Europejską, zbliżenia z Polską, bo relacje polsko-węgierskie są od dłuższego czasu naprawdę w, no, w wielkim impasie, żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie w ogromnym, w ogromnym kryzysie. Na pewno będzie to duży zwrot ku Unii Europejskiej, bo problemy przykład węgierskiego budżetu. Ja przed wejściem na antenę przeczytałem na przykład, że na koniec pierwszego kwartału deficyt budżetowy osiągnął już no trzy czwarte planu na obecny rok. Więc niezależnie od tego, kto wygra, to każdy nowy rząd będzie musiał zmierzyć się z podężnymi problemami, jeśli chodzi o strukturę budżetu, wydatków, o utrzymanie tego, co, co ma być, bo na przykład Peter Modior także obiecuje utrzymanie 13 i 14 emerytury. Czyli wyzwań gospodarczych również nie brakuje. Profesor Robert Rajczyk, Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Program pierwszy Polskiego Radia. A teraz informacje z kraju. Ślubowanie złożyli, pracy nie rozpoczęli. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy wczoraj złożyli ślubowanie w Sejmie, domagają się umożliwienia im wykonywania obowiązków. Dziś byli w Trybunale i złożyli tam podpisany akt ślubowania. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski uważa jednak, że orzekać mogą jedynie ci sędziowie, których do siebie zaprosił prezydent Karol Nawrocki. A więcej o tym Sylwia Białek. Sędziowie stawili się dziś w pracy, przyjechali jednym busem, tak jak wczoraj poinformowali, że skierowali do prezesa Trybunału pismo, by umożliwił im wykonywanie obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Krystian Markiewicz powiedział, że zapewniono ich, że jeśli chodzi o wejście do budynku Trybunału, to jest to jak najbardziej możliwe, ale jak dodał przecież nie o to chodzi, chodzi o to, żeby wykonywali podstawowe funkcje sędziowskie i to zawarli w piśmie. W związku z tym nasza taka bardzo konkretna prośba, oczekiwanie, żeby przygotowano nam gabinety do pracy. Wydano karty dostępu do budynku, umożliwiono korzystanie z systemów informacyjnych oraz przydzielenie nam spraw, a także wdrożenie wszystkich innych czynności niezbędnych do nawiązania stosunku służbowego sędziego. Sędziowie do pisma dołączyli dokumentację, jak mówił Krystian Markiewicz, podpisany akt ślubowania wraz z dowodem, że został złożony wobec prezydenta. Sędzia Maciej Taborowski zapewniał, że w pracy będą się stawiać codziennie. Została przygotowana lista dla nas, także dzisiaj ją podpisaliśmy, więc... Będziemy się zgłaszać do pracy codziennie. Wcześniej sędziowie zapowiadali, że w przypadku uniemożliwienia im wykonywania obowiązków skierują sprawę do sądu pracy, ale z tym ruchem, jak mówiła sędzia Anna Korwin-Piotrowska, jeszcze się wstrzymają. Dzisiaj złożyliśmy kolejne pisma o dopuszczenie nas do wykonywania obowiązków służbowych. No i uznaliśmy, że no musimy dać czas prezesowi Trybunału, żeby nam odpowiedział. Nie będziemy składać ani dziś, ani w poniedziałek pozwu do sądu pracy dlatego że zakładamy, że pan prezes wykona tę czynność i albo nas dopuści do pracy, albo nam odpowie na to pismo. Dariusz Eszostek i Magdalena Będkowska, czyli sędziowie, którzy tydzień temu byli w Pałacu Prezydenckim, otrzymali w budynku osobne pokoje do pracy. Pozostałą czwórkę skierowano do wspólnej sali. Magdalena Będkowska wyraziła nadzieję, że oni też zostaną dopuszczeni do orzekania. Mam nadzieję, że zostaną dopuszczeni do pracy orzeczniczej w Trybunale Konstytucyjnym, bo nie istnieją żadne powody, dla których by... Nie mieli być opuszczeni. Problem w tym, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie uznaje ślubowania, które sędziowie złożyli wczoraj. Czworo tych państwa wybranych na sędziego nie objąło dzisiaj urzędu, nie nawiązali stosunku służbowego. Kancelaria prezydenta czeka z kolei na rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem i prezydentem. Taki wniosek zapowiedział wczoraj szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydent zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym tę sprawę skieruje do rozpoznania do Trybunału Konstytucyjnego. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Marek Safian, uważa jednak, że żadnego sporu nie ma, tak mówił na antenie Polskiego Radia. To jest, jeszcze raz powtórzę, czynność techniczna, ceremonialna, a nie kompetencja prezydenta. Kompetencja prezydenta musiała polegać na tym, że on rzeczywiście uczestniczy w procesie powoływania sędziego. On nie uczestniczy w procesie powoływania sędziego. I to wyraźnie powiedzmy. To jest rodzaj uzurpacji. Dziś przed siedzibą Trybunału było spokojnie. Przyszło jedynie Kilka osób z transparentami. Ja liczę na to, że po pierwsze pan Święczkowski pójdzie po rozum do głowy. Będziemy po prostu do skutku dreptać o tą praworządność. Proszę pani, konstytucja mówi, że władza zwierzchnia należy do narodu, która jest sprawowana przez przedstawicieli i wczorajsze zaprzysiężenie zostało złożone wobec narodu. Nowo wybrani sędziowie mają nadzieję, że sytuacja wokół Trybunału także się uspokoi. Wracamy do spraw międzynarodowych. W trzecim dniu rozejmu uzgodnionego przez Stany Zjednoczone i Iran po niemal sześciu tygodniach walk, tankowce nadal nie przepływają masowo przez cieśniny Ormus, a Izrael kontynuuje ataki przeciwko Hezbollahowi w Libanie. Jutro mają odbyć się rokowania pokojowe w Pakistanie, ale przed tymi rokowaniami strony konfliktu mają delikatnie rzecz ujmując rozbieżne stanowiska. Świat czeka jednak na rezultat tych rozmów, patrząc przede wszystkim z obawą na ceny Ropy. A ta zatrzymała się na poziomie nieco poniżej 100 dolarów za baryłkę. Cena ropy Brent, sprawdzałem przed chwilą, to jest mniej więcej około 95 dolarów w tym momencie. Rafał Zasun z portalu Wysokie Napięcie jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu. Kiedy możemy się spodziewać tego, że ceny ropy zaczną spadać? No Co prawda one są niższe niż wtedy, kiedy była pogeum tego konfliktu, ale wciąż jeszcze daleko im do poziomu sprzed wybuchu wojny. Znaczy przede wszystkim nie wiadomo, czy one w ogóle będą spadać, bo ten rozejm jest bardzo kruchy i każdy sygnał e, mówiący o tym, że rozmowy pokojowe mogą się załamać spowoduje zapewne kolejne wzrosty cen. Trzeba kibicować negocjatorom irańskim i amerykańskim, że jakiś trwały kompromis zostanie zawarty. Na razie to rynek zareagował dość słabo na, te, na ten sygnał rozejmu. To jest spadek tylko kilka dolarów. No i myślę, że na dalsze spadki to poczekamy na, na jakieś konkrety. A kiedy się spadek cen ropy może przełożyć na spadek cen paliw? Jaka tu jest zależność? Jak to wygląda? No podobnie jak wzrosną, się powinien przełożyć bardzo szybko, zwłaszcza, że tutaj też oczekiwania rządów, nie tylko polskiego, ale i, i, i w innych europejskich, nie tylko europejskich, będą takie, żeby ten, te spadki cen roku przełożyły się natychmiast na spadki cen przy tak zwanej pompie. Więc należy mieć nadzieję, że to nie potrwa długo. No, teraz najważniejsze jest to, co się stanie y, y, y, przy negocjacyjnym stole. Ja bym też jednak zachęcał rząd, aby um, podjął jakieś działania oszczędnościowe, takie zalecane i przez Komisję Europejską, i przez Międzynarodową Agencję Energii, na przykład zmniejszenie um, y, maksymalnych prędkości na autostradach i drogach szybkiego ruchu, i w ogóle zachęcał kierowców do. Y, no, oszczędniejszego, oszczędniejszej jazdy i oszczędniejszego używania samochodów. Tak, żeby mm, nie zachęcać do yy, zużywania paliw wtedy, kiedy to nie jest potrzebne. Ale jakieś kraje europejskie teraz... się zdecydowały na takie rekomendacje? Gdzieś to się w Europie już dzieje? Yy... Częściowo we Francji, tak, Francuzi zachęcają swoich kierowców do szerszej jazdy, przy czym z uwagi na deficyt budżetowy we Francji, Francuzi nie wprowadzili żadnego pakietu obniżającego cen paliw. Oni póki co skupiają się na pomocy dla branży transportowej i dla rolników. W Irlandii doszło zresztą do demonstracji rolników. No, no, kilka dni trwają te demonstracje. Jakieś... Blokowane ta, są porty, y, y, y, na przykład zakłady y, paliwowe, ważne autostrady. Tam nawet wojsko musiało pomóc odblokować niektóre miejsca. Tak, tak. No, Irlandcy rolnicy są, jak widać, bardzo krewcy. Więc widać, że sytuacja jest trudna i takie działania oszczędnościowe mm, bardzo by się przydały. Być może skoro rządy z powodów politycznych nie są w stanie ich zaordynować, bo to zawsze jest ruch niepopularny, no to może z taką inicjatywą powinna być Komisja Europejska i pewnie wyjdzie, zwłaszcza, że już mamy sygnały o tym, że niektórych paliw y, m, może brakować. Dzisiaj Financial Times ujawnił, że Organizacja Europejskich Przewoźników Lotniczych y, napisała list do Komisji Europejskiej z alarmem, że zapasy paliw lotniczych starczą na około 3 miesiące. No i. No, by, bywało już, że we Włoszech na przykład trzeba było to paliwo trochę racjonować dla przewoźników, żeby nie tankowali go za dużo na zapas. Tak, tak, takie sytuacje się zdarzają, no ale mamy do czynienia z bezprecedensowym, bezprecedensowym takim kryzysem paliwowym w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Trudno go porównywać z tym, co się działo w 1973, bo wtedy rzeczywiście trzeba było racjonować paliwo. Ale też rynek mamy paliw wyglądał inaczej, było mniej producentów, prawda? Tych, których było mniej więcej, producentów, prawda? tak, by Ameryka nie było południowa. rezerw. Nie było rezerw w krajach, nie funkcjonował ten system, system, który jest teraz, który pozwala szybko reagować. No i mimo wszystko dzisiaj mamy do czynienia nie tyle z brakiem, ile po prostu z drożyzną. Ale jeśli nie będziemy reagować z wyprzedzeniem i uprzedzać, uprzedzać tego, co się może wydarzyć, no to ta, ta, ta drużyzna będzie się tylko pogłębiać. Jeżeli nie będziemy przygotowani na wyższe ceny, to wówczas ten, ta reakcja popytu, ten, ten, to, że te, te firmy będą próbować jakoś reagować, na przykład firmy transportowe będą po prostu ograniczać przewozy i to się odbije na całej gospodarce. Więc musimy być przygotowani na takie kierunkowe działania, na przykład na pomoc dla branży transportowej czy dla rolników właśnie. A tak no żeby. właśnie, bo na razie rządy się, w, no i nawet nie we wszystkich krajach europejskich, w części tylko, na przykład w Polsce koncentrują na taki po Pomocy dla, nazwijmy to, kierowców prywatnych, no bo to w dużej mierze oni korzystają też z tego, co, co jest na stacjach benzynowych, choć oczywiście nie tylko oni. Taką politykę da się prowadzić długo, polityka, która polega na obniżaniu podatków, akcyzy, nakładaniu cen maksymalnych, obniżaniu marży koncernów paliwowych, jeśli oczywiście te koncerny, no, tak jak w Polsce, no, może to jakoś rząd na nich wymusić. Obniżenie VAT-u i akcyzy kosztuje budżet półtora miliarda złotych miesięcznie i przez kilka miesięcy pewnie nic się nie stanie, ale ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy do końca roku żyli z tym, z tym obniżonym VAT-em i obniżoną akcyzą. Dlatego, że minister finansów będzie musiał znaleźć jakieś 7 czy 8 miliardów złotych, których no przecież nie wyczaruje. Będzie musiał podnieść jakieś inne podatki co oczywiście będzie ruchem niepopularnym, albo będzie musiał zwiększyć deficyt, co też jest y, problematyczne, bo przecież Polska jest już w procedurze nadmiernego deficytu. Zresztą dzisiaj y, y, jedna z głośni radiowych ujawniła, że Komisja Europejska już wysłała list do y, rządu w Warszawie i chyba do, również do rządu w Madrycie z informacją, że ob, obniżka VAT-u na paliwa jest sprzeczna z unijną dyrektywą VAT-owską. No i Pewnie komisja skieruje za jakiś czas już oficjalne wszczęcie, list informujący o oficjalnym wszczęciu procedury. Więc rząd zagrał tak dość ryzykownie, obniżając ceny paliw, bo liczy na, na szybkie zakończenie kryzysu i szybkie zawarcie rozejmu. Oby się nie przeliczył, ale jeśli się przeliczy, to trzeba będzie niestety wrócić do wyższych cen paliw i czyli, jednak zarządzić tą pomocą po prostu inaczej skierować. Czyli wszystko w rękach branżu, pakistańczyków i omańczyków, bo to oni będą mediować między Amerykanami a Irańczykami podczas tych rozmów w Islamabadzie, które mają miejsce, mają mieć miejsce jutro. Pewnie nie będą to jedyne negocjacje pokojowe takiego no kogo, ja Myślę, to że na jednym nie rozwiąże. Ja myślę, że Irańczyków i Amerykanów, bo rola mediatorów to jest tylko rola uczciwych pośredników, jak to mawiał Bismarck, a Główne decyzje będą musieli podjąć yy, Amerykanie i Irańczycy. To zobaczymy, jakie strony jak będą im... musiały gdzieś uspokoić. Będą to decyzje. Będziemy się oczywiście temu przyglądać. Rafał, Zasuń, portal Wysokie Napięcie. Bardzo serdecznie dziękuję. Mija 16 lat od katastrofy smoleńskiej. Rocznicowe obchody odbyły się w wielu miejscach w kraju. I jak co roku powróciły wspomnienia o tych, którzy zginęli. A na pokładzie rządowego Tu-154M znajdowało się wówczas 96 osób, m.in. prezydent Lech Kaczyński, pierwsza dama Maria Kaczyńska, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, dowódcy rodzajów sił zbrojnych. Delegacja radziała na 70. obchody zbrodni, rocznicy zbrodni katyńskiej. To nie jest prawda, że czas leczy rany, nie. tylko ból. Ja jestem matką, więc tylko ból. To nie jest życie, jakie powinno być. Wszystko się, wszystko się zawaliło. Jak się zbliża ta data, to po prostu to wszystko wraca i już to nie, jakoś nie potrzebuje może za bardzo wiele słów, bo to są teraz tylko te przeżycia i wspomnienia. Ta godzina i ten dzień to tak no, skłania do przeżycia tego jeszcze raz jakby. Myślę, że to jest taki powrót do tego momentu ostatniego spotkania i do tego, co przez te 16 lat mogło dobrego się wydarzyć. Mówili uczestnicy uroczystości na Powązkach Wojskowych w Warszawie. O 8.41, czyli w godzinie katastrofy, pamięć ofiar uczczono minutą ciszy. Wcześniej odczytano nazwiska wszystkich 96 ofiar. Wieńce złożyli m.in. Marszałek Senatu Małgorzata Chinywa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Obecna była też minister edukacji Barbara Nowacka, córka jednej z ofiar, posłanki lewicy Izabeli Jarugi Nowackiej. To jest dzień, w którym się jest bliżej z bliskimi i więcej nich myśli, wspomina, ale są z nami pewno każdego dnia. Była też osobą ważną dla Polski. Niedawno miałam spotkanie w gabinecie, w którym ona też urzędowała jako wicepremier, to, to jednak buduje pewną dumę, radość, że ktoś tak wspaniał był moją mamą. Również o 8.41 prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty przed tablicą pamięci, znajdującą się przed Pałacem Prezydenckim. W apelu pamięci wzięli udział również politycy Prawa i Sprawiedliwości. Uczestnicy uroczystości złożyli też kwiaty przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pomnikiem tragedii smoleńskiej. Uroczystości odbyły się w asyście wojskowej. Tymczasem w Krakowie w uroczystościach na cmentarzu rakowickim uczestniczył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślał nie można zapominać po co polska delegacja leciała do Smoleńska i Katynia. Zginęli, bo pełnili służbę Polsce, dodał wicepremier. Nie może to przesłonić w żaden sposób ofiary, która przez żołnierzy Wojska Polskiego, przez elitę narodu polskiego została złożona w trakcie II wojny światowej, bo lecieli tam po coś. Obchody rocznicowe odbywały się w całym kraju. Ten dzień powinien łączyć Polaków, a nie dzielić, mówił marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, składając kwiaty na grobie wicemarszałek Senatu Krystyny Bochenek w Katowicach. Gromadzimy się tu, ale też widzimy, że nie wszyscy się gromadzą. No i to taka smutna konstatacja tego. Zamiast lepiej, to jest gorzej. Dzisiejsze obchody zakończył zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość Marsz Pamięci. Po mszy w Archikatedrze Warszawskiej, w której uczestniczył prezydent, uczestnicy uroczystości przeszli przed Pałac Prezydencki. A relacje przygotował Grzegorz Krakowski. Polskie Radio. Jedynka. Za mniej więcej cztery godziny powinni być w domu, czyli na naszej planecie Ziemi. Astronauci znajdujący się na pokładzie kapsuły kosmicznej Orion rozpoczynają ostatecznie zejście w kierunku Ziemi właśnie. Najbardziej trzymające w napięciu będzie ostatnie 13 minut podróży misji Artemis II. Przypomnijmy, załoga okrążyła orbitę okołoksiężycową i znalazła się najdalej od Ziemi w dziejach ludzkości. Start misji Artemis II obserwował na przylądku Canaveral Jan Pachlowski. Teraz z Miami na Florydzie obserwował będzie to e, lądowanie. Witaj Janku. Rzeczywiście, ale tak powiem, że szczerze, że emocje większe miałem przy starcie niż przy lądowaniu. No tak, bo teraz ten, to wodowanie będzie po drugiej stronie Stanów Zjednoczonych, no ale i tak, jak rozumiem, wszyscy miłośnicy lotów kosmicznych będą wpatrzeni w, w ekrany. Czy wszystko pójdzie dobrze i zgodnie z planem? Na pewno wszystko pójdzie dobrze, zgodnie i z planem. NASA jest tutaj w 100% przygotowana. Też trzeba podkreślić, że ta misja Artemis II przeszła do historii jako wyprawa, podczas której. To, jak już wspomnieliśmy, ludzie oddalili się na największą odległość w historii, ale też tutaj chodzi o zdjęcia, które przesyłamy, czy badania, które będą możliwe dzięki tydzień poszczególnych fragmentów Księżyca. To jest naprawdę coś bardzo wyjątkowego. Około 75 kilometrów od brzegu San Diego na zachodnim brzegu Stanów Zjednoczonych nastąpić ma, to będzie dokładnie wodowanie statku kosmicznego Orion, który w taki sposób zakończy swoją misję Artemis 2. Te ostateczne wodowanie przewidziane jest na godzinę 2.07 dzisiejszej nocy, czasu oczywiście obowiązującego w Polsce. No i misja Artemis II wyniosła ludzi na orbitę Księżyca po raz pierwszy od czasu misji Apollo 17 z 1972 roku. Co ciekawe też NASA informuje, że w momencie ponownego wejścia statku kosmicznego Orion w atmosferę może dojść do powstania takiego gromu dźwiękowego, który w trakcie lądowania może być odczuwalny i słyszany na terenie całej południowej. Kalifornii. Mówi administrator NASA Amit Ksastrya, posłuchajmy. Jesteśmy wysoce pewni, że cały system w osłonie termicznej oraz spadochrony, czyli to wszystko, co zamontowaliśmy, pozwoli załodze bezpiecznie wylądować. Ta część programu, która właśnie kończy misję, jest przykładem, dlaczego jest realizowana i pokazuje, do czego jesteśmy zdolni w przyszłości. 42 minuty przed wodowaniem kapsuła odrzuci swój masywny taki moduł serwisowy, następnie wykona krótkie odpalenie silników, aby ustawić się we właściwej pozycji i orientacji do wyjścia w atmosferę oraz wodowania na 13 minut przed e, e, wodowaniem na tafli oceanu. Orion wejdzie w takie górne warstwy atmosfery Ziemi, rozpoczynając tym samym to, co wspomnieliśmy, 13-minutowe opadanie, a w tym momencie kapsuła będzie poruszać się z prędkością około 37 tysięcy kilometrów na godzinę. To jest oczywiście rekordowa prędkość. Jan Pach bardzo serdecznie dziękuję. Janek będzie oczywiście jutro rano także relacjonował na antenie jedynki to, jak e, poszło to e, lądowanie już państwa do tego. E, zapraszam. I tą relacją kończymy na razie magazyn Polska i Świat. Teraz to już wszystko. Magdalena Skajewska i Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. A już za chwilę kronika sportowa w jedynce. Tomasz Kowalczyk już w studio. Dobry, Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i dziś kibice sportowi w kiepskich nastrojach. Wszystko dlatego, że bardzo smutna wiadomość dzisiaj do nas dotarła. Tak. Odszedł Jacek Mangiera, drugi trener reprezentacji Polski. Wyjątkowy człowiek, wyjątkowa postać całego sportu. Ale będą na pewno też wyniki kolejki Ekstraklasy, bo grały dziś kluby piłkarskie. Chronika sportowa. Dziś rano ta informacja szokowała piłkarską Polskę. Zmarł Jacek Magiera, drugi trener reprezentacji kraju. Jako piłkarz i trener, mistrz Polski. Jako junior, mistrz Europy do lat 16. Wyjątkowy człowiek, którego wspomina Andrzej Janisz. Jacka Magierę znałem ponad 30 lat. Kiedy grał jeszcze w tej reprezentacji juniorskiej, która zdobyła w 1993 roku Mistrzostwo Europy, był moim ulubionym rozmówcą. Bo mimo, że był wtedy no, bardzo młodym człowiekiem, przede wszystkim bardzo młodym chłopakiem, to imponował dojrzałością, spokojem i takim umiejętnym wyjaśnianiem czasami zabiłych spraw. Te sukcesy juniorskie i później sukcesy w Legii, z którą zdobył wszystkie tytuły, jakie można było zdobyć, bo i Mistrzostwo Polski, i Puchar Polski, Super Puchar i Puchar Ligi yy, pokazywał się jako człowiek, który potrafił maskować swoje niedoskonałości, a eksponować atuty. Tych ostatnich było więcej, Później został trenerem, najpierw asystentem, ale nade wszystko pracował z młodymi zawodnikami. Nie tylko jako piłkarzami, ale jako ludźmi. I wydaje mi się, że bardzo wielu tych młodych piłkarzy nie zeszło na złą drogę, dlatego że spotkali na niej właśnie Jacka Magiery. Ja nigdy nie widziałem, żeby Jacek podniósł głos, żeby krzyknął, a jednocześnie był konsekwentny, i był bardzo stanowczy. Można powiedzieć nawet, że był uparty, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Z reguły uśmiechnięty. Głosu nie musiał podnosić, bo jeżeli tak trochę zmarszczył brwi, to wszyscy widzieli, że Jacek jest zły, ale on tego po sobie nie pokazywał. Został w końcu trenerem. W Zagłębie Sosnowic i później Legia Warszawa i Liga Mistrzów. Ostatni polski trener, jaki prowadził drużynę w Lidze Mistrzów. To wszystko to są jego sukcesy piłkarskie, bo przecież jeszcze dochodzi wicemistrzostwo w Śląsku, Wrocław. Natomiast y, chyba ważniejsze jest to, jakim Jacek był człowiekiem, a był człowiekiem niezwykłym, zupełnie niepasującym do tego piłkarskiego świata. Czasami człowiekowi się zdaje, że ten piorun, który uderza tak nagle, no trafia nie w tego człowieka po prostu. I tak, tak było dzisiaj z Jackiem. Jednym z jego trenerów w stołecznej drużynie był Dariusz Kubicki, który tak wspomina Jacka Magierę. To był nie tylko dobry piłkarz, trener, ale przede wszystkim właśnie człowiek. Zawsze, zawsze miał w sobie taką żyłkę pomagania. Pamiętam... Jeszcze jak prowadziłem go w Legii, to pomagał tym młodszym, bo wiadomo, że Jacek był bardzo zdolny i studiował historię, prawda, i tak dalej. I często pomagał właśnie tym młodszym zawodnikom, którzy przygadli się do matury, albo którzy gdzieś tam byli na początkach, na pierwszym czy drugim roku studiów, to zawsze służył swoją pomocą, pomagał im nawet zdobywać materiały uczył i z tego go na pewno również zapamiętam. No tragedia niesamowita właśnie. Widzimy jak sportowy tryb życia prowadził, prawda? No strata ogromna. Oczywiście nie tylko dla świata piłki, ale przede wszystkim dla najbliższych i to coś niewiarygodnego. Minutą ciszy rozpoczęły się dziś mecze 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W Kielcach korona podejmowała Biały białystok a to spotkanie obserwował Rafał Szymczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To był niezły futbol w wykonaniu obydwu zespołów na stadionie przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1 do 1, a wynik ten ustalony jeszcze został przed przerwą. Na prowadzenie wyszli gospodarze w 22 minucie. Strzelcem gola Martin Remakl. Akcja jednak rozpoczęta po lewej stronie. Konrad Matuszewski, zagranie piłki w kierunku bramki jagiellonii białystok Marcel Pięczek głową broni Abramowicz. Niepewnie piłka spada pod nogi Martina Remakla ją z najbliższych. Przy odległości pakuje ją do siatki rywali i było 1 do 0. Długo jednak z tego 1 do 0 Kielczanie się nie cieszyli, bo 6 minut później Belk Martin Remak w 16 dotknął piłki ręką, no i na rzut karny wskazał na 11 metr. Arbiter prowadzący to spotkanie, pan Paweł Malec z Łodzi. Do piłki najpierw podszedł Hesus Imas, ale ostatecznie zostawił ją Afimiko Pululu i to właśnie zawodnik Demokratycznej Republiki Konga zamienił ten rzut karny na gola wyrównującego na 1 do 1. W 32 minucie gospodarze znów wyszli na prowadzenie. Dobra wrzutka z rzutu wolnego Dawida Błanika na wychodzącego Slobodana życia, który głową pokonała Abramowicza. No ale po weryfikacji okazało się, że Czarnogórzec był na minimalnym spalonym i gol został nieuznany. W drugiej połowie sporo gry pod jedną i pod drugą bramką akcji z jednej i z drugiej strony, ale ostatecznie gole już nie padły, chociaż bliżej ich strzelenia byli gospodarze. W 65 minucie doskonała akcja trójkowa. Konrad Matuszewski Martin Remak i Dawid Błanich Ten ostatni znalazł się w sytuacji sam na sam Z Abramowiczem, ale nie zdołał go pokonać No i w doliczonym czasie gry Dwie sytuacje, które mogły doprowadzić do tego, że gospodarze cieszyliby się ze zwycięstwa. W 91 minucie Matuszewski obsłużył Marcina Cebulę, który strzelił na bramkę, ale wprost Słabomira Abramowicza, a minutę później Tamar Swetlin na głowę do Mariusza Stępińskiego. Ten z kolei w ogóle w bramkę nie trafił. No i ostatecznie to spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1. Skielc Rafał Szymczyk. Wisła Płock podejmowała z kolei Lechie Gdańsk i wygrała 1 do 0. Relacjonuje Michał Kublik. Wisła Płocka podejmowała dzisiaj na własnym stadionie Lechie Gdańsk. Patrząc na układ tabeli, to było spotkanie o takie przysłowiowe 6 punktów. Do 30 minuty to spotkanie było wyrównane. Obie drużyny stworzyły sobie po kilka sytuacji, po jednym groźnym strzale, ale nic konkretnego z tego nie wynikało. Dopiero w 30 minucie przepięknie piłkę w środku pola przejął Sewilis. Popędził w stronę bramki Lechigdańsk, Gdańsk, przedryblował czterech zawodników, był sam na sam i wykorzystał idealnie swoją pozycję zdobywającą bramkę na 1 do 0. Później mecz stał się bardziej jednostronny. Wisła się broniła, Lechia atakowała. I tak można powiedzieć, że było też przez drugie 45 minut w drugiej połowie. Choć Wisła miała swoje szanse, ale nie udało jej się ich wykorzystać. Zaś Lechia starała się, starała, ale nic z tych starań nie wyszło. I ostatecznie przegrała w Płocku 0-1. do 1. Tomasz Neugebauer, Lechia Gdańska. Z jakim nastawieniem przyjechaliście do Płocka? Żeby wygrać mecz dzisiaj. Jak to wyglądało z Twojej strony, jeśli chodzi o całe to spotkanie i Wasze usilne starania o to, żeby przede wszystkim odwrócić losy tego spotkania po 30 minucie? No wiadomo, że jak drużyna stoi tak nisko przeciwna, to, to próbujesz grać, próbujesz rzucać, próbujesz każdej, każdej możliwej szukać sobie okazji do tego, żeby strzelić bramkę. No nam się to niestety dzisiaj udało. Wisła-Płock... Baro była bardzo nisko ustawiona, no praktycznie od nich dziewiątki grały na 25-3 metrze, więc ciężko im było strzelić bramkę. Przystępowaliście do tego spotkania z dwoma punktami przewagi nad Lechią Gdańsk. Czy przed meczem w ogóle się nad tym zastanawialiście, czy po prostu wiedzieliście, że musicie wyjść na boisko, zagrać jak najlepiej i wygrać? Nemanja Mijuckowi czy Wisła Płock? Widzieliśmy, że, jest, że Lechia Gdańskie jest bardzo trudny przeciwnik, że jest... Ja uważam, jeden z mocniejszych w tej lidze, bo jeśli popatrzymy, bez tych pięciu punktów, to jeśli by ich mieli, oni na boisku zapracowali na to drugie miejsce, mają bardzo mocną ofensywę i widzieliśmy, że nas czeka, że nas czeka ciężki mecz i myślę, że było widać dzisiaj na boisku, że się przygotowaliśmy naprawdę bardzo dobrze, bardzo, z bardzo dużą determinacją i, i uważam, że to jest ta Wisła, która w pierwszej rundzie zaskakiwała wszystkich. I tak powinno, powinno to wyglądać i, i to, to, jest, e, to, to jest to, co nas cieszy. W tabeli prowadzi Lech Poznań, dwa punkty przed Jagielonią Białystok. Lech swoje spotkanie rozegra w niedzielę z GKS-em Katowice. W piłkarskiej pierwszej lidze też 28. kolejka. Odra Opole wygrała z Puszczą Połomice 1-0, a Polonia Warszawa przegrała ze Śląskiem Wrocław 0-4. Piłkarze z Wrocławia wyszli na boisko w koszulkach z inicjałami upamiętniającymi trenera Jacka Magierę J.M. Żegnali go też kibice z Wrocławia i kibice Polonii Warszawa. W kronice sportowej teraz tenis. Polki nie sprawiły niespodzianki w Gliwicach. Po pierwszym dniu rywalizacji Biało-Czerwone przegrywają z Ukrainkami 0-2 w meczu o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. O szczegółach Maria Furdyna. Od początku było wiadomo, że to będzie trudne zadanie, bo Ukraina postawiła na najmocniejszy skład z siódmą rakietą świata na czele Eliną z Fitoliną. W polskiej reprezentacji zabrakło natomiast Igi Świątek, która koncentruje się na treningach pod okiem nowego trenera Francisco Rocia. Pod nieobecność czwartej rakiety świata Magdalinet została liderką reprezentacji. Poznanianka dobrze rozpoczęła spotkanie z Ukrainką Martą Kostiuk. Pierwszy set był bardzo wyrównany, obie tenisistki dobrze serwowały i nie dawały szans na przełamanie. Aż do 10 Gema, kiedy to pierwszy breakpoint, który był także piłką setową, wykorzystała Marta Kostiuk i wygrała pierwszą partię 6-4. do 4. O ten moment była pytana na konferencji prasowej Magdalinet. Troszkę za szybko mi uciekł zwłaszcza ten punkt i myślę, że tak jak mówiłam, miałam troszkę szans na samym początku tego pierwszego seta, takich małych szans, bo, bo nie było tak naprawdę niczego dużego, a czy ten jeden breakpoint gdzieś tam pod mnie podłamał, myślę, że może nie aż tak, ale na pewno to, to było coś, co, co było bardzo frustrujące. W drugiej partii Magda nie zdobyła żadnego Gema i spotkanie skończyło się wygraną Marty Kostiuk 6-4-6-0. Polka przyznała po spotkaniu, że jest rozczarowana wynikiem, ale nie czuła presji z powodu bycia liderką polskiej reprezentacji. Czy była większa presja? Nie, bo już byłam w takich sytuacjach i, i radziłam sobie w nich, e, czy to było Glasgow, jak wygrywałam z i z Kis, e, zdobywałam te punkty niejednokrotnie, więc miałam nadzieję, że tym razem też mi się, się uda. Dzisiaj niestety no nie zagrałam w ogóle aż, aż tak dobrze, żeby gdzieś tam tutaj e, naprawdę Marcie sprawić ogromne problemy. Co mogę powiedzieć, jestem. Um, jest mi bardzo przykro, ale, um, ale cieszę się, że, że przyjechałam tutaj, byłam postawiona w dość trudnej sytuacji i e, zmierzyłam się z tym. To też jest ważne, żeby mierzyć się z takimi sytuacjami. No i mam nadzieję, że, że uda nam się mimo wszystko jeszcze zdobyć punkt, jeszcze dalej będziemy mieć szansę. W drugim spotkaniu Katarzyna Kawa zmierzyła się z Eliną Switoliną. Ten mecz rozpoczął się od wzajemnych przełamań do stanu 2-2, a następnie Ukrainka zdominowała Polkę i wygrała spotkanie 6-2-6-1. Ten wynik nie jest zaskoczeniem, bo Switolina to siódma rakieta świata, a Katarzyna Kawa jest na miejscu 160. Przed Polkami jutro bardzo trudne zadanie. Drugi dzień rywalizacji rozpocznie się w południe meczem gry podwójnej, w którym Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska zagrają z siostrami Kiczeniok, Ludmiłą i Nadię. Następnie zaplanowano dwa mecze singlowe, ale jeżeli Polki nie wygrają w deblu, mecze singlowe nie zostaną rozegrane, bo wówczas Ukraina zdobędzie trzy punkty i awansuje do finału. Z Gliwic, Maria Furdyna, Polskie Radio. Szużlowcy Beniaminka Ekstraligi Unii Leszno pokonali włókniarza Częstochowa na inaugurację sezonu 2026. Relacja Mariusza Rajka. Pytanie przed meczem brzmiało nie czy, a w jakich rozmiarach Leszczynianie wygrają z mocno osłabionym przedsezonem Włókniarzem. Skończyło się na 59 do 31, co z perspektywy Częstochowskiej można uznać za przyzwoity wynik. Dla Unii najwięcej punktów, 13 plus 2 bonusy zdobył Nazar Parnicki. Nieźle spisał się też Piotr Pawlicki, który przy swoim nazwisku zapisał 12 punktów. Po stronie Włókniarza nieźle Australijczycy Roan Tangate i Jaymon Lizzy obaj zdobyli po 11 punktów pozostały. Stałych, postawę można przemilczeć. Wyróżnić można jedynie Szymona Luźwiczaka, który zdobył trzy punkty plus jeden bonus. Kibice włókniarza na zwycięstwo drużynowe musieli czekać do ostatniego wyścigu, kiedy to dwójka Australijczyków po ładnej walce pokonała Piotra Pawlickiego i Benjamina Kuka. W całym meczu Leszczynianie w pełni kontrolowali jednak wydarzenia torowe. Kibice skandowali Unia Mistrz, Unia Mistrz, no i takie pytanie Piotr do Ciebie, jak myślisz na co Unię stać się w tym sezonie? Czy pierwsza czwórka to jest taki całkiem realny cel? Myślę, że tak, jest to realny cel. Ale no, trzeba zdać sobie sprawę, że to jest pierwszy mecz. Cały sezon przed nami i nie wyciągałbym pochopnych wniosków, nie popadał w chura optymizm, Pokazaliśmy dzisiaj siłę na, na smoku i myślę, że, że drużyną mocną jesteśmy, ale cały czas trzeba być skupionym, żeby w każdym meczu wywozić jak najlepsze punkty, bo zdajemy sobie sprawę, że mogą przyjść trudniejsze mecze, może przyjść trudniejszy moment i, i, i o to chodzi, żeby się dobrze zbierać po, po takich momentach. Oby nie, ale wiadomo, sport jest... Nieprzewidywalny i, i, i z tym trzeba się liczyć. Wynik całej drużyny 31 punktów. To jest chyba wynik przyzwoity, taki, który przed meczem byłby do zaakceptowania. Jak Ty to widzisz? Ciężko mi powiedzieć. No. Wiadomo, że się jedzie po wygraną, wiadomo, że Unia Leszna z dobrą drużyną. Ja tak nie skupiam się na wyniku, tylko bardziej patrzę też na swoje biegi, więc no, ciężko mi powiedzieć. Słyszeliśmy Sebastiana Szostaka z łukniarza, wcześniej Piotra Pawlickiego z Unii. W drugim dzisiejszym meczu Betard Sparta Wrocław pokonał Faluba z Zielona Góra 64 do 26. A w 26. kolejce ekstraklasy koszykarzy MKS Dąbrowa Górnicza przegrał z Arką Gdynia 70 do 83. Tomasz Gancarek. 26. kolejkę Orlen Basket Ligi otworzył mecz, który ma bardzo istotne znaczenie dla układu ligowej tabeli, ale prawda jest taka, że tuż przed zakończeniem fazy zasadniczej nie ma już meczu w opietruszkę. Arka Gdynia wygrała w Dąbrowie Górniczej z MKS-em 83 do 70. Chciałbym Państwu powiedzieć, że był to wyjątkowo dobry mecz, który na długo zapamiętam, ale niestety musiałbym kłamać. A najlepiej świadczą o tym dwie statystyki. Obie drużyny popełniły aż 50 przewinień i zanotowały 30 strat. W tym spotkaniu naprawdę brakowało tempa, brakowało skuteczności, ale przede wszystkim brakowało jej gospodarzom. Pierwszą kwartę co prawda MKS wygrał 23 do 22, rzucając ze skutecznością 42%. Ale im dalej w mecz, tym było już zdecydowanie gorzej dla podopiecznych Artura Gronka. Po 20 minutach Arka objęła prowadzenie 44 do 37 i jak się okazało nie oddała już go do końca. Po czterech zwycięstwach Dąbrowian przyszła porażka. Dziś zespół z Dąbrowy Górniczej przegrał za. 70 do 83. A w drugim dzisiejszym meczu twarde pierniki Toruń przegrały z dzikami Warszawa 82-83 do 83, liderem King Szczecin. O rajdzie Chorwacji opowie teraz Sylwia Urban. Finn Sami Pajari w Toyocie jest liderem rajdu Chorwacji czwartej rundy Mistrzostw Świata. Po ośmiu odcinkach specjalnych o niespełna 14 sekund wyprzedza Belga Tirego Neville'a w Hyundai'u i o 14,5 sekundy swojego kolegę z teamu Japończyka Takamoto Katsutę. Z rajdu i to już podczas pierwszej pętli wypadli lider i wicelider lider Mistrzostw Świata, czyli walijczyk Elfin Evans i Szwed Oliver Solberg. Oba jechali Toyotami. Zapewne wrócą do ścigania w niedzielę, bo uszkodzenia ich samochodów nie wyglądają dramatycznie. Dla nas najciekawsze jest to, jak radzi sobie polska załoga Toyoty GR Yaris Rally 2, w której jadą Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Polacy z oponiarskimi przygodami, ale dojechali do mety pierwszego etapu. Zajmują ósme miejsce w WRC2 Challenger, jedenaste w WRC2 i osiemnaste w klasyfikacji generalnej. Mogło być pewnie lepiej, ale dwukrotnie na tym samym odcinku i niemal w tym samym miejscu przebili oponę. Najpierw w pierwszej, a potem w drugiej pętli. Mnóstwo kamieni na drodze. Tego pecha mamy nie tylko my. Natomiast jest też trochę pozytywów. Mam na myśli to, że jak nie ma tych trudności, to jesteśmy w stanie zbliżać się do czołówki, czyli jechać coraz szybciej. Znajdujemy ustawienia, których wcześniej nie mieliśmy. No Tego się nie da zrobić, jadąc tylko testy, więc tutaj jest jakaś robota do wykonania, aczkolwiek jest coraz lepiej. Mamy przyjemność zjazdu. A jutro znów osiem odcinków specjalnych, zakończenie rajdu w niedzielę. Polscy hokeiści wygrali z Litwą 3-1 do w towarzyskim meczu rozegranym w litewskich elektrenach. Reprezentanci polskiej siatkówce plażowej Michał Bryl i Bartosz Łosiak z kompletem trzech zwycięstw zakończyli zmagania w fazie grupowej rozgrywanego w Brazylii turnieju Beach Pro Tour Elite 16. A na koniec wspomnienie. W programie pierwszym mówił kiedyś tak. Sportu Blaski, Sportu Troski na antenie Piotr Nurowski. Dziś mija 16 lat od śmierci legendarnego szefa pko w katastrofie smoleńskiej. A wspomnienie przygotował Krzysztof Kuzak. Tuż po tym jak został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego doprowadził do zawarcia umowy o współpracy PKOL z Polskim Radiem. Ogromnie ważna umowa, bo ona... Pomaga rozstrzygnąć czy załatwić dwa wielkie problemy, dwie sprawy istotne dla sportu, dla kibiców, dla opinii. To najszybsze informowanie o wydarzeniach sportowych, inicjatywach Polskiego Ruchu Olimpijskiego i tu radio jest niedoścignione z pełnym szacunkiem dla telewizji. Radio było i jest i pozostanie najszybsze, ale drugie może ważniejsze, że wspólne inicjatywy Polskiego Radia i Polskiego Ruchu Olimpijskiego myślę, że będą już w niedługim czasie owocować ciekawymi inicjatywami, służącymi krzewieniu, propagowaniu, sportu, mody na sportowe życie wśród młodzieży i wśród społeczeństwa. Nic dziwnego, przecież tuż po studiach pod koniec lat 60. XX wieku pracował krótko jako sprawozdawca sportowy. Wcześniej wygrał ogólnopolski konkurs. I choć organizatorskie talenty skierowały jego zawodową ścieżkę w inne rejony dyplomacji i mediów, do sportu wracał. Był prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a od 2005 roku szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jako przewodniczący reprezentacji stawiam przed nimi jedno zadanie, żeby wyzbyli się kompleksów, nie patrzyli na miejsca dotychczasowe w rankingów, żeby podjęli próbę walki ze swoimi rekordami życiowymi, żeby celem dla nich nie było zakwalifikowanie się do reprezentacji, tylko podjęcie walki o wszystko, a wtedy sukcesy i medale przyjdą same. 10 kwietnia 2010 roku polski sport stracił wybitnego człowieka nie będąc nigdy wielką gwiazdą sportową miał tego ducha sportu w sobie o żołnierzy powiedzieliśmy, że on tę hetmańską buławę nosił gdzieś pewnie w plecaku on zawsze taki był, to czego nam już na dłuższą metę będzie bardzo brakować wszystkim, to dwóch elementów to jest to takie osobiste podejście do każdego olimpijczyka, do każdego absolutnie, czy jest mistrzem olimpijskim, czy jest siedemnasty, ale chyba zapominamy o tym, jak wielką pracę Piotr wykonał dla dyplomacji sportowej, jak wiele zrobił, żeby podnieść rangę pko i naszych relacji międzynarodowych. To nie było ale to był nasz przyjaciel, to był przyjaciel sportu, przyjaciel sportowców, co najważniejsze. Podchodził do mnie tak, jakby to był mój kolega z reprezentacji i trzymał kciuki nie do ostatniego metra, ale on trzymał kciuki do ostatniego centymetra. Tak Piotra Nurowskiego wspominali czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski i najlepsza polska pływaczka w historii Otylia Jędrzejczak. Kronika sportowa.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 Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A4 bez zmian na odcinku węzeł francuska, węzeł murckowska w Katowicach na 340 km, gdzie przewróciła się ciężarówka na łącznicy z drogą krajową numer 86, przez co nie ma zjazdu z autostrada A4 w kierunku Tychów. Droga ekspresowa S7, węzeł Gdynia-Port yy, na trzecim kilometrze, zdarzenie dwóch autosobowych i auta dostawczego. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku portu Gdyńskiego. Przejazd wprowadzono prawym pasem. S8, odcinek węzeł Zduńska-Wola-Wschód, węzeł Zduńska-Wola-Zachód. Jezdnia w kierunku Wrocławia, 190 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas ruchu. Droga krajowa numer 25, odcinek Strzelno-Konin w pobliżu miejscowości Pilich. Na 212 km ciężarówka wjechała do rowu, nikt nie ucierpiał. Na czas akcji podnoszenia i wyciągania ciężarówki z rowu droga zablokowana. Policja wprowadziła objazd przez Wilczyn. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, a po północy na zachodzie kraju także rozpogodzenia. Początkowo na południowym zachodzie możliwe, możliwe że słabo pokropi deszcz w rejonach podgórskich. Będzie